fakta, program o zjawiskach Anomalnych i niezwykłych Zapraszamy do, do słuchania Witam w kolejnym wydaniu Infrafaktów Jest 22 stycznia 2012 roku Nasz program cyklicznie prezentuje Najnowsze doniesienia ze świata Zjawisk paranormalnych i z pogranicza nauki Mówi Michał Kuśniesz, Razem ze mną jest Piocio Lebieś. Witaj Piotrze Witam, a w dzisiejszym programie powiemy o pladze zagadkowych dźwięków, o pierwszym zdjęciu czarnej dziury, jak też o śmierci znanego łowcy poltergeistów Williama Rolla. Może zacznijmy od pierwszego tematu. W internecie wrze od relacji na temat dziwnych dźwięków dochodzących, według świadków, bezpośrednio z nieba. Są one dosyć dziwne i poruszające. Fragmenty wielu tego typu nagran umieszczono w sieci. Co ciekawe, znajdują się tam też nagrania z Polski, Czech, Ukrainy czy też Węgier. Największe wrażenie robi jednak to, co rzekomo udało się zarejestrować w kanadyjskim Konklin. Posłuchajmy przez chwilę tego. Brzmi bardzo intrygująco, jednak opinie co do tych nagrań, jak się okazuje, są bardzo rozbieżne. Masz rację, trudno powiedzieć, nawet od czego to wszystko się zaczęło. Donoszono o dziwnych dźwiękach z Węgier, jak powiedziałeś, z Kostaryki, Kanady, Stanów Zjednoczonych. Niestety one były wszystkie. Niepodobne do siebie, można zatem śmiało, śmiało powiedzieć, że co kraj, co nagranie to inny dźwięk. Niektóre z nich były tak nienaturalne, że rzucały się po prostu w oczy to, że zostały doklejone do jakiegoś tam przypadkowego filmu. Zwolennicy teorii spiskowych nazwali to zjawisko dźwiękami zagłady. Jednak przeważa opinia, że jest to raczej rodzaj internetowej kampanii napędzany przez wielu wol wolontariuszy, aniżeli realne zjawisko. Jak powiedziałem, wskazuje się tutaj głównie na brak jednorodności tych dźwięków, brak jakichkolwiek świadków. Przecież powinno być wielu, a także mm, ogólny brak konkretów, to znaczy pojawia się zwykle film na YouTubie, któremu nie towarzyszy żaden opis, ale przysłuchawszy się niektórym z tych nagrań, rzeczywiście można odnieść wrażenie, że to coś bardzo dziwnego. W kilku przypadkach ustalono nawet, że dźwięki te pochodzą ze ścieżek filmowych do horrorów, także zostały odpowiednio stworzone do wywoływania u ludzi uczucia strachu, no ale niestety nie ma dowodów, że zjawisko tak zwanych dźwięków apokalipsy jest prawdziwe. Mm -hmm. Tak, a natychmiast przypomina się to, o czym żeśmy jakiś czas temu opisali, czyli no, o dziwnym zajmisku zwanym The Hume, czyli szum. Może powiedzmy parę słów dla przypomnienia o tym, na czym ono polegało. The Hume to nazwa zagadkowego fenomenu akustycznego przybierającego formę takiego monotonnego dźwięku. Jest on inny od tzw. dźwięków apokalipsy. W latach 70. -tych miała miejsce bardzo intrygująca seria przypadków występowania tego szumu w Bristolu. Słynne są także hałasy z Modus w Stanach Zjednoczonych. Jak powiedziałem, jest to rodzaj takiego monotonnego dźwięku, który jest bardzo drażniący dla świadków. Naukowcy nie są w stanie wyjaśnić jego pochodzenia. Oczywiście w wielu przypadkach, kiedy twierdzono, że występuje The Hume, były to tak naprawdę hałasy pochodzenia naturalnego czy przemysłowego, na przykład od go z linii wysokiego napięcia, odgłos samolotów czy też pociągów. Także jest to sprawa bardzo, bardzo trudna i mimo wszystko nadal nierozwiązana. No właśnie, podobnie ma się rzecz z tymi tak zwanymi dźwiękami apokalipsy, jak to określili internauci. Zobaczymy jak to się rozwiąże, myślę, że niedługo się dowiemy. A tymczasem może przejdźmy do innego ciekawego zagadnienia, choć tym razem zupełnie inne półki. Będziemy mówić o kosmosie. Na konferencji w Taxon w Arizonie astronomowie i fizycy z całego świata debatują nad projektem urzucenia na zdjęciu ciekawego zjawiska w kosmosie. W zasadzie chyba najciekawszego, czyli czarnej dziury. Czy to w ogóle jest możliwe, Piotrze? Tego nie wiem, to jest pytanie do nich. Natomiast jak informują nas amerykańskie źródła, uczeni mają nadzieję na połączenie wysiłków i skupienie swojej uwagi na czarnej dziurze, która znajduje się w centrum naszej galaktyki. Okazuje się bowiem, że pył do niej wpadający jeszcze przed ostatecznym unicestwieniem zaczyna wirować, przemienia się w plazmę, która em emituje światło, przez co ją widać. Czy to się uda? Zobaczymy. Ja tylko przypomnę, że hipotetycznie powinny istnieć także białe dziury, również widoczne, czyli otwory po drugiej stronie czarnej dziury. To już jest bardzo egzotyczna fizyka wszystkich zainteresowanych Odsyłam tutaj do ciekawego artykułu Michio Kartu, który znajduje się na naszej stronie. A na koniec mamy niestety smutną wiadomość, bo jak podano, 9 stycznia tego roku zmarł William Roll, znany amerykański parapsycholog, zajmujący się zjawiskiem poltergeistów. W czasie swojej kariery starał się zgłębić zasady tego zjawiska. Przypomnę tylko krótko, że poltergeist, czyli z języka niemieckiego, hałaśliwy duch to zjawisko parapsychiczne polegające na występowaniu spontanicznej psychokinezy. Osoby nim obdarzone mimowolnie tworzą wokół siebie energię powodującą poruszanie mniejszych lub większych przedmiotów. Piotrze, co możemy powiedzieć ewentualnie na pożegnanie pana? William Arona. Rol, który zmarł w wieku 85 lat, w sprawie poltergeistów poświęcił bardzo dużo prac. Brał udział w badaniu m.in. takiego słynnego w przypadku Tine Resh. Była to młoda kobieta obdarzona zdolnością wywoływania właśnie spontanicznej psychokinezy, całkowicie niezależnej i stała się na centrum zainteresowania amerykańskich mediów w połowie lat 80 i ten przypadek był dlatego taki ciekawy, że Tina Resz została potem oskarżona o zabójstwo swojego dziecka. Była to taka dość medialna epopeja zakończona faktem, że skazana ją na wiele lat więzienia. Dodajmy może, że Roll twierdził, że siła, która gnieździ się w domach i niekiedy uważana jest za harce złośliwego ducha, nie ma nic wspólnego z zaświatami, pochodzi tak naprawdę z wnętrza ludzkiego jego mózgu. Zacytuję może tutaj opinię hmm, chyba z jego najsłynniejszej książki pod tytułem Poltergeist i mówi ona. Nie ma potrzeby, aby włączać w to zjawisko istoty nadprzyrodzone. Z eksperymentów nad psychokinezą wiem, że wiele osób posiada zdolność wpływania na fizyczne obiekty znajdujące się w jego otoczeniu. Być może poltergeisty są zdarzeniami związanymi ze skoncentrowanymi emanacjami psychokinezy osób żywych. No bardzo ciekawe, rzeczywiście. No o... Poltergeistach piszemy na naszym serwisie. Przypomnę tylko, że większość tematów, które poruszamy w infrafaktach, opisujemy także na naszym portalu www.infra.org.pl, także na naszym forum paranormalne.eu. I także piszemy właśnie o poltergeistach i też innych niezwykłych zjawiskach i fenomenach. Dziękuję Piotrze za udział. Ja również dziękuję. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie naszego programu. Produkcja i realizacja portal infra www.infra.org.pl